Znamy w walczycie naszego rozważania z listu do Rzymia, z 8 rozdziału. Od 16 wiersza do 22. Ten to Duch, świadczy bezpół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, i dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli,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 Często duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Tutaj jest zasygnalizowane, że człowiek ma ducha. I jest to rzecz, którą niektórzy kwestionują. Natomiast my w Słowie Bożym jesteśmy wyraźnie pouczani, że człowiek to nie jest tylko ciało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 naszego Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy tutaj wyraźnie, że człowiek ma ducha, duszę i ciało. I ten wiersz mówi, że Duch Święty poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi bożymi. Czyli działanie ducha ma tutaj oddziaływanie Ducha Świętego na naszego ludzkiego ducha jest jeszcze kwestia duszy i kwestia ciała. Kwestia duszy. Dusza po grecku to jest psyche. Od, to słowo pojawia się w terminach, które znamy jako y, określenie, czy to psychologia, czyli nauka o duszy, albo psychiatria, czyli jest to już dziedzina medycyny. Natomiast... Y, nie do końca jestem przekonany, że te dwie dziedziny faktycznie się na duszy znają, mimo że ją w, w nazwie mają. Yy, dusza jest w Słowie Bożym pokazana jako taki składnik, yy, też mający bardziej do czynienia z wnętrzem człowieka, odrębny od ciała. Czyli ciało to jest to, co mamy jako ten element element który widzimy, czy to skóra, kości, oczy, nogi, ręce, głowa, włosy, mózg, wewnętrzne narządy, wątroba i tak dalej. Dusza jest, wiemy między innymi ze Słowa Bożego, że jest taka, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Mówi to między innymi Pan Jezus Mateusza 10, 28. Nie bójcie się tych, którzy mogą zabić ciało, ale duszy zabić nie mogą. Duch również jest taki ludzki, że on też jest żywy mimo śmierci ciała. I jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że człowiek jest porównany do takiego, który mieszka w namiocie, to, to ten namiot jest ciałem, jest porównany do naszego ciała, A więc duch i dusza to byłby ten wewnętrzny składnik, wewnętrzne składniki. Też jesteśmy porównani do takich, którzy mają skarb w naczyniu. Czyli znowu tym naczyniem byłoby ciało, a ten skarb, życie od Boga jest w tym naczyniu. I oczywiście tutaj duch poświadcza naszemu, duch święty poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi bożymi. Jest to kwestia duchowa, nie jest to kwestia duszebna, nie jest to kwestia cielesna. Czyli nie pojmiemy tego mądrością ludzką, nie pojmiemy tego uczuciami. Oczywiście w wyniku tego, że jesteśmy dziećmi bożymi, powstaną uczucia, czyli działanie duszy i również w wyniku tego, że jesteśmy dziećmi bożymi, Pojawi się oddziaływanie na ciało. Będzie chciało się podobać dziecko Boże Bogu. A więc również działania ciała za tym pójdą i uczucia za tym pójdą. Więc jest to bardzo ważne. To jest ten impuls ku temu, żeby Słowo Boże miało faktyczne działanie w codziennym życiu. To pierwsza rzecz to jest poświadczanie przez Ducha Świętego naszemu Duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie idziemy już na zagładę, nie idziemy już na potępienie. Mamy pełne bezpieczeństwo. Jesteśmy dziećmi Bożymi, bo poświadcza to Duch naszemu Duchowi. To chyba trudne zadanie, żeby rozdzielić ducha od duszy. Ale coś, co możemy na pewno powiedzieć, to to jest to, że duch ma do czynienia ze sprawami wiary. A więc, jeśli wierzę, to jest działanie tego ducha ludzkiego. Albo też, jeśli miłuję braci, to też jest działanie ducha. Ponieważ wiąże się to z zaufaniem do Boga Albo też z tą więzią jaką mamy przez krew Pana Jezusa to, ma, to jest coś wyższego niż tylko to, że coś po ludzku ktoś może nam się podobać lub nie Kierujemy się wiarą Jako wiersz, który nam może pomóc chciałbym przeczytać z pierwszego listu Jana Ostatnie zdanie, trzeci rozdział Pierwszy Jana 3,24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 z Chrystusem, po drugie więź z tymi, którzy wierzą w Chrystusa. I to dzieje się właśnie przez Ducha Świętego, który jest w nas, ale patrząc z zewnątrz, jest to dowód na to, że Bóg w nas mieszka, ponieważ tylko człowiek wierzący może mieć zaufanie do Jezusa Chrystusa, pokój z Nim i może mieć miłość do tych, którzy w Niego, do tych, którzy w niego wierzą. I to zdanie e, też to oddaję z Listu do Rzymian, 16 wiersz, że właśnie ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym. E, wiem, że jestem zbawiony. To właśnie ten Duch ludzki daje mi to przekonanie, e, bo Duch Święty wspiera, że mogę mieć tę pewność. To znaczy, że tylko dzięki Duchowi Świętemu ja mogę powiedzieć swoim Jako człowiek wiem, że jestem zbawiony. Że nie jest to tylko jakieś y, takie no, puste zdanie, czy puste słowa, ale jest to odbicie tego faktu, który jest y, niewidoczny y, ludzkimi oczami. A więc y, tylko dzięki Duchowi Świętemu możemy y, powiedzieć, że jestem dzieckiem Bożym. Siedemnasty wiersz idzie dalej. Y, dalej apostoł Sięga wyżej, że jeśli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Jest to temat, który jest rozwijany też i w liście do Galacjan. Chodzi o to, że kiedy niemowlę jest małe, jeśli dziecko jest małe, nie jest w stanie zarządzać, no to one jak gdyby posiada te wszystkie właściwości tego dziedzica czy właściciela no tylko że musi jeszcze dorosnąć. I tak to jest też z nami, że my dochodzimy, czy dojdziemy do tego faktycznego dziedziczenia z Chrystusem w przyszłości. Chociaż my już to ma, posiadamy jako nasze, nasza pozycja z racji nowych narodzin. Natomiast ten, fa ten fakt, ten czas nadejdzie w przyszłości. I tu mamy na myśli choćby to, co jest napisane w liście do Koryntian. Aniołów sądzić będziemy. Dzisiaj jeszcze nie możemy sobie tego wyobrazić. Ale ten dzień przyjdzie, kiedy będziemy wraz z Panem sądzić anioły. Lub też, kiedy będziemy sprawować władzę w czasie tysiącletniego Królestwa. To jest właśnie też ten fakt dziedziczenia związany z zarządzaniem tu na ziemi. To odnosi się do przyszłości. A więc jesteśmy współdziedzicami Chrystusa przez fakt, że, że uwierzyliśmy Ewangelii. Uwierzyliśmy w Niego. Może to tutaj trzeba podkreślić. Jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. Czyli nie chodzi tylko o pewne treści. Chodzi o osobę. Że jesteśmy co Chrystusa to jest nasze. Można to jeszcze tak powiedzieć, że normalne jest, że dzieci dziedziczą po rodzicach to, do czego, do czego oni dojdą, czy się dorobią. To normalne jest, że dzieci to potem przejmują. I tak też jest z nami, jako dziećmi bożymi, co Boże to nasze. Chociaż dzisiaj jeszcze tego nie widzimy. I na pewno co Chrystusa, to też nasze. I wszystko razem z Nim. Te wielkie, największe rzeczy, o których możemy myśleć, to panowanie, wieczna chwała, należy do nas. Przez fakt, że należymy do tej Bożej rodziny. Przez wiarę. I jest też i taki tutaj warunek. Może jeszcze jedno zdanie na poświadczenie tego panowania. Drugi list do Tymoteusza. Drugi chyba rozdział. Drugi Tymoteusz 2-12. Jeśli z nim wytrwamy, czy też cierpimy, z nim też królować Będziemy. To jest ta myśl, która też jest zawarta tutaj w tym zdaniu. Nieodłącznym składnikiem wiary czy zaufania Chrystusowi jest cierpienie. Nie chodzi tutaj o to, że ktoś może cierpieć jako wierzący więcej niż inni. To jest fakt. Są tacy, którzy o wiele, wiele więcej cierpią niż my tutaj w Europie chodzi o sam fakt, że każde cierpienie jest wpisane w życie każdego człowieka w życiu. I jest to warunek, jeśli ktoś nie doświadcza prześladowań jakichkolwiek cierpień ze względu na Chrystusa, to znaczy, że nie jest dzieckiem Bożym. Ponieważ nie można mieć jednego bez drugiego. Nie można być dzieckiem Bożym bez cierpień, nie można być dziedzicem Chrystusa bez cierpień chrystusowych. Dlatego to jest tutaj napisane, jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Zobaczmy, że nie jest napisane, jeśli tylko razem z Nim się radujemy. Można się radować. Nawet. Ale nie być dzieckiem Bożym. Są tacy, którzy do czasu się cieszą tymi rzeczami. Ale sprawdzianem nie jest radość, ale sprawdzianem jest cierpienie. Czyli jeśli jestem gotów ponieść konsekwencje, stratę, Ból. To znaczy wtedy jest to potwierdzenie, że rzeczywiście ten człowiek jest w Chrystusie. I dalszym krokiem jest uwielbienie. Widzimy, że nie ma uwielbienia bez cierpienia. Czyli najpierw jest ta droga w Dolinie, którą idziemy teraz, a dopiero potem jest ta Ta droga się wznosi coraz wyżej. Dopiero potem jest ta chwała nieba. Czyli teraz, dopóki idziemy, to ta droga do dziedzictwa usłana jest kolcami. I to tego musimy doświadczyć na tej ziemi, że przejść przez wiele utrapień. Musimy też wiedzieć, że, Chryst, że szatan chciał zabić dziedzica. Tak jak w tej przypowieści jest powiedziane. To jest dziedzic. Zabijmy go. Nie łudźmy się, że szatan będzie pomagał nam być dziećmi bożymi. On chciał zabić dziedzica. To co zrobi ze współdziedzicami? Za wszelką cenę będzie chciał im utrudnić życie. Dlatego musimy też być na to przygotowani, w naszym życiu wiary, że to musi przyjść. Jest też może jeszcze inne wytłumaczenie, że dla wyższej służby potrzeba wyższego oczyszczenia. Dlatego też jest i tak, że Bóg pozwala na to, żeby nasza wiara wzrastała. zakłady na to, że jesteśmy dziećmi bożymi i że to Duch Święty y, świadczy wespół z Duchem naszym, jak możemy w ogóle to rozpoznać. Kiedy słuchamy człowieka, który mówi nam świadectwo lub życie jego, to wtedy przez tego człowieka musi y, przemawiać Duch Święty. I oczywiście Duch Święty wkłada w nas słowo zdajemy sobie z tego sprawę, że jesteśmy nieraz zadziwieni tym, w jaki sposób na przykład powiadamy ludziom i że nigdy byśmy sami tego z siebie nie wymyśleli, ani żeśmy o tym nie wiedzieli, a to Duch Święty sprawia, że po prostu że wkłada te słowa w nas. To też jest przykład na to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, dlatego że właśnie ten Duch Święty, który jest w nas, on współdziała z naszym Duchem i wtedy po prostu my wypowiadamy wyrocznie Boże Słowo Boże które przekazujemy dalej. I kiedy słuchając kogoś wierzącego, też musimy mieć wrażenie, że przez niego przemawia duch. Dlatego, że yy, to odnoszę oczywiście do tych, którzy głoszą Słowo Boże. To jest napisane w liście, do, yy, nie, w liście Piotra. czwarty rozdział pierwszego listu, jedenasty wiersz. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Duch Święty nigdy nie będzie mówił inaczej niż Słowo Boże. I kiedy my świadczymy, mówimy, to musi to być zgodne ze Słowem Bożym. Te dwie rzeczy muszą iść razem. A tym samym też musi iść to całkowicie Razem z tym, co y, Pan Jezus na tej ziemi znosił i nosił. I jak chodził. Także Duch Święty jest tym, który właśnie to wszystko spina, współdziała. Y, pokazuje i naucza nas. Że jesteśmy dziećmi Bożymi. To musi być widać w nas i to musi być widać w kimś z zewnątrz. Ten 17 wiersz pokazuje nam tą jedną stronę, że jesteśmy dziedzicami, ale chciałbym coś takiego powiedzieć, że Pan Jezus na tej ziemi nie odziedziczył tego, co powinien odziedziczyć. To znaczy, przyszedł jako król, został przyjęty? Nie. Powinien odziedziczyć żeby chwałę i majestat? Tego w żaden sposób nie otrzymał. <grym> Powinien mu to być dane dobrowolnie? On oczywiście tego dobrowolnie nie otrzymał. Kiedy tutaj później przyjdzie, o, tym, o czym żeśmy już słyszeli, że Pan Jezus przyjdzie z nami później w chwale na tą ziemię, to oczywiście to dziedziczenie tej władzy i majestatu otrzyma od Ojca dlatego, że wszyscy nieprzyjaciele zostaną złożeni pod stopy Jego co się dzieje teraz ale On oczywiście nie otrzymał tego i teraz my jesteśmy tymi dziećmi dziedzicami i współdziedzicami przede wszystkim tego wszystkiego co Pan Jezus ma w niebie i to jest o wiele większy statut niż ten, który tu jest na ziemi bo cóż to takiego jest Pan Jezus przychodząc na ziemię odziedziczył cierpienie dziwnie to brzmi ale to jest przede wszystkim taka sytuacja On na ziemi niczego innego tutaj nie otrzymał od ludzi jak tylko całkowite odrzucenie i jeżeli my chcemy być współdziedzicami Chrystusa to tym samym dziedziczymy po nim właśnie cierpienie bo nic innego ludzie wierząci jako ci współdziedzice Chrystusa nie mogą otrzymać, jak tylko właśnie to samo, co ich Zbawiciel. Jeżeli my dzisiaj nie znosimy cierpienia i odrzucenia ze strony świata, to znaczy zastanówmy się, jakie nasze życie jest prowadzone. Bo apostoł Paweł mówi, jeśli chcemy żyć pobożnie w Chrystusie, to prześladowania znosić będziemy. Także widzimy tutaj, jest... Yy, Generalnie słyszymy takie wypowiedzi w racji, ale też i oczywiście jest ta wypowiedź ze Słowa Bożego, że Pan Jezus weszedł do chwały nie przez gładką drogę, ale przez cierpienia. Przez cierpienia do chwały. Król Salamon był bardzo wielkim królem i był wielce uczczony w swoim królestwie i on właściwie Bardzo mocno zboczył i miał wielką chwałę i wielkie bogactwo w, swojej, w swoim królestwie, ale nigdy nie będzie miał takiej chwały, jak właśnie Pan Jezus Chrystus, który przez cierpienia wszedł do chwały. Także droga na ziemi, która jest, jest drogą, która właściwie idzie przez cierpienia, tak jak Jego właśnie tak jak ojciec. Salamona, który właśnie przez cierpienia doszedł do władzy. Przez odrzucenie. Jego królestwo utrzymało się do końca. On, on był tym prawdziwym królem, tym prawdziwym, który mógł tym dziedzictwem rozporządzić na swoich synów, ale wiemy, że to dobrze nie było. Także on jest przykładem właśnie nas, którzy my też powinniśmy przez cierpienia od Pana Jezusa odbierać to i wcale się nie smućmy, że ktoś nas palcami wytyka, że ktoś o nas jakoś myśli. Ten nasz czas tutaj się skończy. Może dzisiaj, a może jeszcze nie wyjdziemy z sali. Może jutro. Nie wiemy tego. Także mamy tak żyć, jakby Pan Jezus już przyszedł albo inaczej, źle powiedziałem mamy tak żyć, tak jakby Pan Jezus dzisiaj przyszedł zobaczmy ten 17 wiersz jak on jest pięknie poukładany pierwsze to kiedy się nawrócimy Jesteśmy dziećmi. W ogóle odkrywamy to, że jesteśmy dziećmi jest nam z tym bardzo dobrze. I cieszymy się, bo zagdobimy to poczucie, że jestem dzieckiem Bożym. Ale później, dalej no, żyjemy z Panem, chodzimy, to yy, zauważamy to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że to już jest dziedzicami Bożymi. To już jest więcej. I współdziedzicami Chrystusa. I, ale później jest takie coś, że jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Czemu tak właśnie, że, że musimy, gdyby, czy to ma być to cierpienie? Zobaczmy, że y, życie, bo ogóle to już Bóg zadał, w ogóle jak człowiek zgrzeszył, to od razu można powiedzieć, jak Bóg wyszedł szybko naprzeciw i powiedział, że y, kobieta będzie w bólu rodziła. Że w cierpieniu właśnie będzie to, to życie, będzie ta radość. Przez to tak to będzie się działo. I, I tak to prostuje, i cokolwiek, wiele rzeczy po prostu dobrych, można powiedzieć, czy to rodzą się w cierpień, nawet nasze nawrócenie też jak gdyby nas yy, boli. No jest, takie, jest takie chwila, że rzeczywiście nas to, jak gdyby to nawrócenie to jest jak gdyby taka rzecz, że nas to zaboli, że zobaczymy, że, że jesteśmy tymi rzeźnikami zgubionymi, dalekimi od Boga, od Boga, to jak gdyby to jest takie, no, takie przeżycie, po prostu, które rzeczywiście przeszywa nas, boli, no, gdyby. i w tym się rodzi coś, po coś, coś wspaniałego, coś dobrego. I tu jest właśnie, że jeśli tylko razem z Nim cierpimy, właśnie gdyby i też, tak jak Pan Jezus powiedział, kto idzie za mną, a nie bierze krzyża swego, nie jest mi godzien, nie wiem, czy nie potknucimy tego słowa, że właśnie mamy ten, Krzyż nieść to pohańbienie, mamy nieść. Albo y, jest tak, takie jeszcze y, słowo, że się. No, że mamy się po prostu nie wstydzić, Panie Jezusie, że mamy go. że się wstydzi mniej. No właśnie, tak. No tego ja się po prostu, no... Będę wstydził. Będę wstydził. To kosztuje nas po prostu. To, żeby właśnie się pan Jezusa nie wstydzić, to nas kosztuje. Jednak... Jest to cierpienie. Ponieważ... Świat od razu po prostu wytyka. Jest jak gdyby to... Bo jest do tego początku taka, taka siła po prostu, żeby rzeczywiście się nie wstydzić. Przecież to nas... Nasze ciało może jakby nas to odczuwa, że... Robimy się aż teraz, no... I czerwoni przeżywamy to wszystko. To nie dzieje się tak bez niczego. Nie, nie spływa po nas tak po prostu, tak gładko. To wszystko przeżywamy bardzo. Właśnie to, żeby się po co nie wstydzić, to musimy przeżywać. Jeśli, ale później, właśnie zobaczmy następnie, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli. Po prostu, ale też zobaczmy, że Pan Jezus, on, co on przez cierpienie dokonał. On cierpiał, a może powiedzieć, ile osiągnął, jaką po prostu, no. Jak ten z hebrajczyków, ten, ten 12 wiersz, że patrz na Jezusa sprawcę i się wiary, który dla wystawionej radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na niego hańbę, Czego on dokonał? Poprzez to, że cierpiał. Tak po prostu ten grzech to spowodował, tak musiało się po stać. Ale Bóg właśnie daje to, że w tym cierpieniu po prostu się rodzi, ży, rodzi życie. Tak sobie najprościej można pomyśleć, że jak kobieta po prostu urodzi, to rodzi się życie, dziecko to jest coś, można powiedzieć, najwspanialszego. To jest najwspanialsza, jak gdyby czas człowieka na tej ziemi. Piękne, rozumiem, no, proste dziecko, które szczere, to każdego po prostu z nas, można powiedzieć, tak no łamie, czy, czy, czy sprowadza po prostu do takiego no, zdrowego myślenia, się tak cieszymy, rozumiemy, bo jak Bóg wszystko doskonale uczynił. Co, o, co to znaczy, że to, że to się rodzi w tym cierpieniu? I później ten następny wiersz, ten no, osiemnasty sądzę i po, on właśnie po tym jest. Następny wiersz, że, że te utrapienia, przecież one są tak wielkie dla nas, tak to wszystko musimy jak gdyby, znosić, podejmować, trudzić się. One nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się tam objawić. Kiedyś właśnie zapytałem się brata innego, co to jest, że to nic nie znacza. On mówi, to tak nie jest, mówi, bo to jest ta tą waga mamy szarkową mamy 1 do 1. Tu położymy kilo, z drugiej strony kilo, ale jest taka waga. Z dziesiętnym, z przełożeniem dużym, tak jak na przykład waga dla samochodów ciężarowych, że tam wierzę 40 ton, a tam yy, z drugiej strony to tylko jest zawieszone 40 kg na przykład, czyli 4 kg mogą być zawieszone. To właśnie tak to wygląda, że tutaj to, co my tu przeżywamy, cierpimy, to są jakby te, można powiedzieć, 4 kg, a w Niemczech to będzie jakby to będzie 40 ton aż yy, tej, tej chwały. Mamy przykład, że cierpienie jest powiązane z radością. To nie stoi w opozycji. W dziejach apostolskich jest taki przykład, piąty rozdział. I tutaj jest powiedziane o uczniach, którzy byli wezwani przed radę i byli prześladowani z powodu Pana Jezusa. I tutaj widzimy 41 wiersz. A oni odchodzili sprzed rady, ciesząc się, że stali się godni znosić cierpienia lub tam zniewagę dla imienia Jezusa. Byli z powodu Pana Jezusa potraktowani bardzo szorstko. I oni się z tego powodu cieszyli. 202 Еха Іскривався не, а ви вже тим prosi w niebie własną mam